Witam Panią Skarbnik, e, Panią Supię, Pana Sekretarza, Panie i Panów Radnych, Witam Mieszkańca Pani Kowal, Panią Mecenas. E, na podstawie swojej obecności, stwierdzam, że mamy i prawomocnych dzisiejszych obrad, otwieram, e, 71 pierwszą sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 25 lipca 2014 roku. Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowar z działalności między sesjami. Punkt czwarty informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty informacja przedstawiciela Gminy Kowarów z miastu Gminy Gminy Punkt szósty. Pytania, interpelacje. Punkt siódmy. Sprawy różne. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektów uchwał. A w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe za w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. B w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe za w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. 8c zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia miastu Jelenia Góra kierowania komitetem sterującym oraz zasad współpracy z stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgodnieniu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i, zro, i rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej. 8d w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014. Punkt dziewiąte. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa w swojej porządku obrad chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z Pań, z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z działalności między sesjami. Dzisiaj Pan Burmistrz nie mógł być obecny na sesji. Otrzymali Państwo sprawozdanie z działalności Burmistrza e, między sesjami Rady Miejskiej w Kowarach że jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania, to proszę je e, za pośrednictwem do Pani Służby w biurze, w biurze rady. I to przekażę Panu Burmistrzowi do wyjaśnienia. E, punktem czwartym dzisiejszego porządku obrad jest informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. E, dnia 9 lipca było posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie wniosku zakładu na naszego komunalnego, o środki na remont lokali komunalnych i lokali socjalnych. 15 lipca posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia Komisji było omówienie ustawę za dostawczama wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy. 17 lipca się kolejne posiedzenie komisji budżetu. Tematem posiedzenia komisji był nowy, był nowy wniosek taryfowy, omówienie jego i dyskusja na temat dopłat do wody i do ścieków. 24 lipca odgłosi posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia Komisji były zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do posiedzeń Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego, w którym jest informacja przedstawiciela Gminy Kowal w Związku Dniu Karkonowskim. Pani Kamilo, czy coś ciekawego w Związku Dniu Karkonowskim się odbywało? Dziękuję bardzo. Ee, punkt szósty dzisiejszego porządku obrad to, jest, to są pytania i interpelacje. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Co prawda panu burmistrzowi nie można, no pani skarbnik, ewentualnie panu sekretarzowi lub nie, lub pani Sylwii, jeżeli będzie odpowiedzieć na w stanie na jakiś temat. Proszę pana. Czy ja pytanie mam, to myślę, że to będzie pytanie do Pana Sekretarza, może Pan Sekretarz przekaże Panu Burmistrzowi. Yy, dostał odpowiedź na piśmie, bo jestem ciekawy, kto z Urzędu w tej chwili nadzoruje inwestycje na Stadionie Miejskim w Kobarach. Yy, jak wiemy, zostały poczynione zmiany yy, w sprawie tej inwestycji. Yy, wykonawca miał wykonać tą trybunę yy, z prefabrykatów, które miał zamówić yy, w firmie z zewnątrz. Yy, z tego co wiem, to w tej chwili powiedział, że w terminach się nie zmieści i e, będzie wykonywał te trybuny z, no, z wylewki po prostu, czyli będzie beton zamówione na miejsce, będą wylewane w trybuny na miejscu. Z tego co się orientowałem w firmie, która wcześniej stanowała do przetargu, no to w, forma właśnie takiej wylewki jest dużo tańszą formą wbudowania e, takiej trybuny i w tym momencie e, ja już też rozmawiałem z panem Bartoszem Labrockim w tej urzędzie. On bardzo stwierdził, że koszty prefabrykatów plus dowóz tych prefabrykatów firma musi przecież mieć formę na te włożki betonowe plus jeszcze transport, który jest dosyć drogi, stwierdził, że to są te same koszty. Dlatego mnie to bardzo zastanawia, bo taki koszty został sporządzony po prostu ile faktycznie kosztuje taka warywka i jakby kosztowały takie prefabrykaty, to bardzo bym prosił, bo na pewno jakieś takie wyliczenie bym musiałeś, z tego, na no, skoro takie poinformował mnie, że są te same koszty. Z tego co właśnie już wspomniałem, wcześniej rozmawiałem z firmą, yy, która stawała do przetargu, no to stwierdzili, że na takie bloczki trzeba czekać do miesiąca czasu, więc to nie jest jakiś długi czas oczekiwania. Gdyby wykonawca faktycznie po wygraniu przetargu zaopatrzył się, na czym złożył zamówienie już w tej firmie, to myślę, że bez żadnego problemu, jeśli się by te bloczki miał, A z tego jak przebiegają te pracę na stadionie, no to wiele osób, które. Ja na tym się nie znam, na budowlance, no to wiele osób. Łapie się za głowę w sposób, w jaki to jest wykonywane. Chciałbym, żeby mimo wszystko Urząd bardziej nadzorował tę całą inwestycję. Wiem, że może ta inwestycja nie jest, że tak powiem, na rękę Urzędowi, ani Panu Burmistrzowi, ale mimo wszystko są to nasze publiczne pieniądze, pieniądze podatników, Chciałbym, żeby ta inwestycja była mimo wszystko wykonana w sposób należyty. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś ma jeszcze pytanie? Proszę, pan do... Nie, pytanie... w Wojkowie będzie będzie wyremontowana w związku z tym, że został tam przekazane fundusze i tak dalej więc y, do końca lipca dzisiaj mamy 25 nie, nie ma żadnych... w słowo to, to, to, to, to, to chodzi o drogę tą e, tą przez poligon aha jeżeli chodzi, no to, to myśli, ani, ani ta droga przez poligon nie jest, y, jest tam przy niej robione, ani też droga koło tak zwanego dawnego MC-u gdzie też były, miały być te, te prace cząstkowe, czy, czy remonty cząstkowe, tak? Także yy, no, co prawda jeszcze został tydzień, lipca, ale, ale wydaje mi się, że, że to była tylko taka obietnica na, na papierze. Były, Wykonawca ten elementy metalowe wcześniej już wykopał i z tego, co on deklarował, to on zrobi teraz y, tą polskę między tymi sektorami, zrobi właśnie z tych pieniędzy, które uzyskał z tych metalowych części. Dlatego no, troszkę jest za dużo zagadek, myślę, przy tej inwestycji. Może nawet by jakaś komisja się przydała, żeby mimo wszystko y, mieć lepszy obraz na tę całą inwestycję. Z tego, co rozmawiałem też y, z władzami klubu, no to, to chodzi też o to, że po prostu pieniądze, które wykonawca zaoszczędzi, w tym momencie nie w inne prace na stadionie, a z tego co wiem, to z sekretarzem rozmawiałem, z tego, że około 200 metrów kwadratowych bruchu trzeba wyłożyć i pod szatniami i pod nowymi budami dla zawodników. Dlatego chciałbym, żeby mimo wszystko wykonawca trzymał się projektu i tego, tego kosztorysu, który myśmy założyli poprzez ten projekt, który był zrobiony, bo jednak z bloczków betonowych ta inwestycja będzie o wiele lepiej wyglądać, jak po prostu ze zwykłej wylewki. Dlatego bardzo bym proszę, to przekazać. Dziękuję Właśnie. bardzo. Pani Agato, kto z ramienia Urzędu jest e, Inspektorem Nadzoru? Ja myślę, że e, ja podejdę w poniedziałek do Urzędu, porozmawiam z Panem Burmistrzem e, na temat tego, aby spotkać się, z, żeby Radni, e, ci, którzy w tej chwili są w e, Komisji, Komisji Sportu i Komisji Gospodarki Komunalnej mogli spotkać się z Inspektorem Nadzoru zobaczyć tak jak to wygląda z strony takiej już naocznej na, na obiekcie. Proszę. Oglądaliśmy na wiosnę na sesji na, na komisji takiej wyjazdowej w Węgnieńcu trybuny zbudowane tam naprawdę no, za jedną czwartą tego na 300 miejsc, co prawda nie na 500 ale one były zbudowane z takich bloczów, z prefabrykatów, czyli z różnego rodzaju betonowych elementów i wyglądało to naprawdę bardzo ładnie. Są zresztą mam zdjęcia jeszcze wciąż, także no, rzeczywiście Pan yy, Artur ma rację, że trzeba dopilnować, żeby było, żeby ta Trybuna była wykonana zgodnie z założeniami i z projektem. Nawet gdyby to się miało przesunąć w terminie o, o, o miesiąc, to już nas jest zbawi przy, przy, przy, przy tym czasie, na który w czasie, w którym czekamy na, na, na te trybuny. Także tutaj rzeczywiście jest prośba do urzędu i my też zwołamy komisję i, i przyjrzymy się temu, co się tam dzieje. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do punktu 7. Sprawy różne. Tu mieszkaniec obecny w dzisiejszej sesji przed sesją prosił o mnie, o zabranie głosu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Proszę nie odtworzyła wszystkich dróg tak, jak były. To jest działanie przeciwko gminie. Był koło mnie asfalt, został przez Państwa wryty, bo tam była kładziona kanalizacja i nie została Bo Burmistrz przed wyborami zastępnymi teraz w swoich że jest oburzony, że sobie prezes podnosi. A jak on 200-300 tysięcy idzie na rękę? bo tak samo nie zrobić, to ja się należy. Jeszcze jedno. Mam porę pod ujęciem wody. Woda się rusknął i to idzie w kości I gmina do to odpłaca do wody. No to po co to robisz? Czy to jest celowe działanie na szkodę? gminy, czy nie? Bo jeżeli w kościele było zebranie, przylegali pan Czarnecki, burmistrz, Koski, Mariola, że wszystko będzie otworzone. 300 metrów drogi zostało do zrobienia, nie zrobimy. I teraz tam będą. I do odtwarzania czegokolwiek, także e, sprawa naprawy e, z, z tego co ja wiem, na wierzchu, i tak dalej, to również po stronie gminy, a nie po stronie firmy, która wykonywała e, tą całą kanalizację na, na ulicy Wiejskiej. E, przechodzimy To ja mogę tylko odpowiedzieć tyle, że ponieważ to jest taki, taki czas w tej chwili, że, że wielu Radnych jest na urlapach, ale po powrocie więcej, Przewodniczącej Komisji Komunalnej, ona ma być w przyszłym tygodniu przypada w Kowarek. poproszę o odwołanie Komisji i opisanie tego. Tam byliśmy, tam był byli wniosek w październiku już, możemy, w marcu, to, no, możemy to jeszcze raz powtórzyć, co? spróbować no, tyle, tyle ze strony Rady, co my możemy zrobić. Proszę. Ee... Ja jeszcze chciałem do pana burmistrza, żeby pan że no, sekretarz, też. Jakieś pół roku temu, to też był wniosek oczywiście z komisji objazdowej, komisji komunalnej, na protokół Kalnica, tam jest Słownicka 10, w podwórku, tam przy którychś większy większych opatach została uszkodzona płatka, przez którą ludzie przychodzili do działek. I z tego, co informowałem pracownik urzędu miasta, to już RZGW, RZGW jak tościło rzekę od banku tam w stronę energetyki, no to miało to zrobić. Wiem, ta ta praca nie została wykonana i chciałbym, żeby, no, żeby ten most został przywrócony do stanu pierwotnego, to jest raz. Drugą rzecz, jaką chciałem, to chciałem się odnieść no w szkole, że Pana Burmistrza, to ja tylko powiem tak oględnie, po ostatniej, komisji, po ostatniej sesji absolutoryjnej, Pan Burmistrz po raz kolejny, w niewydoletny sposób wypowiadał się na temat panie, Pani radnej Zofii Ujmy w gazecie w nowinach Nogórskich. Czy, przepraszam, w Regionalnym Tribu Informacyjnym uważam, że jest to mocno jest w porządku, że woda w tego miasta w sposób taki, jak się wypowiada na temat radny właśnie w gazecie robi to właśnie w tak dla mnie perfidny sposób, że sformułując zdanie, że Pani Zosia radna ulna niczego się nie dorobiła w życiu, ja uważam, że Pani rada może się nie dorobiła samochodu wody, pięknego domu, jaki ma Pan ale dorobiła się szacunku wśród ludzi, a nie szata z dobrych człowieka. I to chciałem powiedzieć po prostu, szkoda, że Pana Burmistrza nie ma. Jakoś już ostatnio przechodzimy na sesję po prostu komentować artykuły pana komisie. Dziękuję, Dziękuję bardzo, proszę pani Pewnie nie, ale czy istnieje taka możliwość robienia stref podatkowych w naszym mieście, no bo z tego co widzę, to tak wszyscy mieszkańcy tego miasta mają płacić podatki, a tak de facto tak, jedni mają y, sprzątane należycie wokół swoich domów oczywiście na terenie gminnym. Y, mają wykaszane trawniki, utrzymywane jest naprawdę miasto nie wiem, w centrum plus jakieś tam inne rejony miasta, gdzie inni naprawdę nie mogą się przez cały rok doprosić, żeby. Czy tak jak Mariusz chodził na przykład radny i Powiakowie dla tym, żeby wykosić. Y, jakieś tam rejony osiedla, bo dzieci się tam bawiły, no to zawsze się spotykam z umową praktycznie, czy tam raz do roku może jest to koszone. Ja Nie wiem, czy jest w ogóle możliwość taka, że tam, gdzie może nie kosimy, tam, gdzie nie sprzątamy, gdzie się nie zajmujemy częścią miasta, to może tam po prostu ludzi podatków nie bierzmy, bo no to jest, dla mnie to jest bezsensowne, to A jeżeli faktycznie stać, stać nas w mieście robić jakieś imprezy typu dni, i, i wyrzucać na to pieniądze, no to to stać nas tak samo, żeby jednak mieszkańcy, od których wymagamy tak samo czystości wokół budynków, to stać nas na to, żeby jednak wykościć tą prawę na terenach gminnych, żeby to miasto jak wyglądało. rozwiązały te gminy, które jednak w swoim zakresie mają trochę sprzętu i pracowników i część niestety wykonują sami jako gmina. To jest to, co ja próbowałem przez 8 lat e, lobować e, na terenie gminy Kowary, żeby jednak w gminie Kowary były dwa etaty, byli pracownicy. Niestety ze strony Pana Burmistrza, który jakby jest e, osobą, która decyduje woli, żeby zmienić ten system, że tak powiem, który ma przełożenie na wygląd miasta. Być może zmieni się to, to w roku 2015 z Burmistrzem kolejnej kadencji, z następną Radą, bo mi się wydaje, że to, to, to jest najlepsze, co, co można by zrobić w tej kwestii. W momencie, gdyby się miało na terenie Gminy jednak swój sprzęt, swój przynajmniej dwóch pracowników i, i to wtedy na bieżąco robione, bo co innego. Zresztą ci państwo, którzy trochę wiedzą na temat trawy, trawa, która jest regularnie koszona, ma przede wszystkim inny wygląd trawnik niż ten, który jest koszony raz na jakiś czas. Czego te trawniki piękne, tak jak, jak, je, jak je wyjeżdżamy z zagranicy, oglądamy ta trawka taka, jak bywa Dlatego, że ona jest regularnie koszona i tylko wtedy rośnie trawa rośnie chwastą, że tak powiem, co 20-30 cm. No, ale niestety yy... Gminia Kowary nie jest odosobniona, że tak powiem, w, tej, w tym złym wyglądzie e, zarośniętych miejsc e, w naszym kraju. No niestety, być może w 2015 powolą nowego burmistrza, nowej rady e, dokonamy zmiany e, na terenie Kowa, co to będzie trochę lepiej wyglądało. Czy ktoś w tych sprawach różnych jeszcze chciałby? Proszę bardzo. Ja tylko jeszcze informacyjnie, że mamy e, w konkursie konkursu ustawiony pan dyrektor zts w Kowarach, za nową dyrektorem jest pani Krystyna Patynowska. Także to w ramach informacji, myślę, że na najbliższą komisję budżetową, zostanie zaproszona. Myślę, że parę słów osoby sobie i swoich planach na szkołę. Tyle. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu ósmego. Zaszynie projektów uchwał. Jako pierwszą mamy uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapraszenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowalczyk. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w kwestii dotyczącej tej uchwały, nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapraszenie. Wodę i zbiorowe prowadzenie ścieków na terenie Miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu e, 8, 8 b w sprawie dopływ za zbiorowe zaproszenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. W związku z tym, iż e, Komisja e, Budżetu zawnioskowała, aby dopłaty e, Dopłaty były większe niż zaproponowane przez pana burmistrza. Proponuję 5 minut przerwy, żeby móc panią skarbnik dokładnie... tu zmienić w uchwale. Obliczyć, żeby się nie pomylić co do grosza, bo jest mała rozpiętość w wyliczeniu moim pani skarbnik. Chciałbym to, że tak powiem, dobracować. Dokładnie 5 minut. 71. sesji Rady Miejskiej. Jest to się w punkcie 8b. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zapraszenie wody i zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu dopłata do metra sześciennego wody wynosiłaby złoty trzydzieści Natomiast dopłata brutto, natomiast dopłata do metra sześciennego ścieków wynosiłaby 6,33 zł. i I to jest wniosek Komisji Budżetu. I poddam pod głosowanie. Kto z Pani Panów Radnych jest za tym, aby e, dopłata do wody wynosiła 0,39 zł, ta dopłata do wprowadzanych ścieków 6,33 zł. E, grosze, to, kto jest za tym, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. E, dopłata w tej wysokości. głośno zaaprowana jest przez radnych yy, tak jak mówiłem złotych 39 do, do wody i 6,33 do odprowadzanych ścieków. Yy, Nanieśli sobie państwu poprawkę. Yy, przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę zbiorowe wprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy wprowadza się dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wodę dla odbiorców z terenu miasta Kowary w wysokości 1,39 zł brutto do każdego metra sześciennego wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi. Punkt drugi Wprowadza się dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców osób z terenu miasta Kowary w wysokości 6,33 zł brutto do każdego metra sześciennego ścieków doprowadzanych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Kowalach. Punkt trzeci. Dopłaty ustalone w ustępie pierwszym, w ustępie drugim dotyczą taryf prowadzonych zgodnie z wnioskiem Kartonowskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 13 czerwca 2014 roku i obowiązywać będą od dnia 24 sierpnia 2014 roku do końca obowiązywania taryfy. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, Kto? Z i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8c. Jest to projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia miastu Jelenia Góra, kierowania komitetem sterującym oraz zasad współpracy z stroną porozumienia przy programowaniu finansowaniu, ewaluacji, uzgadnieniu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji Jelenowskiej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pan Prowele. Czy jakiejś komisji była omawiana uchwała? Nie. O, uchwała nie, ma, nie była omawiana na żadnej komisji. E tego w programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, zmienianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji leno-górskiej Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, paragraf drugi wykonanie uchwały w się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów prawnych. jest za przyjęciem uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 D. Jest to rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. Proszę o Pan Przewodniczący Rona. Więc tak, projekt uchwały został negatywnie zaopiniowany na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów. Komisja odniosła się do przesunięcia w jednostce Miejskiej Służby Ratowniczej 21 tysięcy z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia. Jest to kwota, która została ściągnięta z przyłączenia, chyba niezależnego przyłącza chłodnego. Panu dyrektorowi z tego co wnioskowo skończyły się pieniądze przy pana paliwo plus utrzymanie tam samochodu. Razem chyba byliśmy zgodni w tym temacie, że na początku podczas przyjmowania projektu budżetu na rok 2014 pan dyrektor miał zagwarantowane środki w takim i innej kwocie i w tej kwocie powinien się zmieścić. Druga rzecz jest taka. Po ostatniej sesji, na której był obecny pan komendant Straży Państwowej Straży Pożarnej, Z tego co się dowiedzieliśmy, to jedną z DNSE w wielu akcjach wóz nie bierze udziału, także chyba nie ma potrzeby takiej, żeby aż tyle pieniędzy zabezpieczać na, yy, yy, na samochodach, żeby było napaliowanie na jakieś tam inne smary, a nie wyobrażamy sobie w straży pożarnej bez, bez wody. Dlatego stwierdziłem, że chyba najlepiej, żeby te pieniądze mimo wszystko były zabezpieczone na tym, żeby było niezależne przyłącze wodne dla Miejskiej Służby Ratowniczej, bo jak wiemy teraz chyba jednostka korzysta z przyłącza, które chyba biegnie przez teren były i dlatego w ramach tego, żebyśmy faktycznie zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców i właściwe funkcjonowanie Straży Pożarnej. żeby te pieniądze z powrotem. Wróciły na paragraf, na którym były. Negatywnie odnieśliśmy się do tego przesunięcia. Dziękuję bardzo. Że że dla... wprowadzujemy... Wiem, że, że jest jakaś autopoprawka jeszcze po posiedzeniu Komisji bo w e... Rosji tak, tak. to ona wczoraj była. Ona już była jest... Nie dotyczyła tego. Aha, nie dotyczyła tego. Pani Pani Agato, chciała zabrać głos w tej kwestii? Budżetu, proszę o zagłosowanie. Dziękuję jednogłośnie. E, bardzo bym prosił Pani Skarbnik o przekazanie tej uchwały z tą zmianą. E, mam projekt uchwały pod Pani Skarbnik z tą zmianą, e, pod którą wnioskowała Komisja Budżetowa, projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowarach zmiana 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, drugim i trzecim. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kowar. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z, pan, z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziewiątego, który jest zamknięcie sesji. Zamykam 70, 70 porządek 71 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo.